Choć upada wiara w cuda, Rzadziej święci mkną do nieba. Jednak cud się czasem uda, jeśli pilnie go potrzeba. Od SS szef Heinrich Miller był już na aniołku w listach. Wtem choć czasu przeszło tyle, nagle szef SS zmartwychwstał. Miał z marmuru piękną płytę. Epitafium jak laurka Wtem rozbiwszy, grób ze zgrzytem Ożył na etacie Turka Dirlewanger, kat Warszawy Też z marmuru miał nagrobek Lecz mimo pośmiertnej sławy Też zmartwychwstał gdzieś w Kordobie Lecz dziś w Chile, w Urugwaju Strach Eichmannom włosy wznosi Jak z wstać, gdy się czają Izraelscy komandosi Więc nad ludziom rasy czystej Się ze strachu trzęsą gacie Najbezpieczniej oczywiście Jednak znowu jest w hajmacie W Vaterlandzie dziś najlepiej Chociaż wyrok srogim czeka Tam im sąd zbrodnie zbrodnię wlepi Po minutce za człowieka Czy strażnik już poszedł? Hmm. Poszedł. Majcherek. Co? Coś taki markotny. W jaki dostałeś wyrok? Karę śmierci. Za co? Za taksówkarza. I jeszcze dwóch facetów, którzy mnie chcieli złapać. A ty za co siedzisz? Za zegarek i... 137 złotych gotówki. I długo masz zamiar tu mieszkać? <głos> Tylko do czasu, aż mnie powieszą. Je, zwariowałeś? Za zegarek i 137 złotych nie wieszają. Tak. Ale ten facet nie chciał zdjąć zegarka, więc nie. musiałem go tego, no. Hmm. Rozumiesz? Cholerny świat. Hej, życie takie piękne, a tu trzeba się z nim rozstać. Wiesz, co mi teraz przyszło na myśl? — Co? — Jakby to było cudownie, gdybyśmy mogli odpowiadać przed porządnym zachodnio-niemieckim sądem. — Ba... Nie? Temina zbon, mizerny plon Przedziwny plon od lat już zbiera Podobny rząd i taki sąd Był tam już za Adenauera Więc łotrów rząd ciągnie przed sąd Bo przed nim stanąć ma odwagę ta miecz tępy ma I bardzo podejrzaną wagę W monachijskiej restauracji Kelner, poproszę o kartę. Służę panu. Ta karta do złudzenia przypomina nasze swobody demokratyczne. Dlaczego, proszę pana? Prawie wszystko wykreślone. Teatrzyk Blesko ma zaszczyt przedstawić w ramach kolejnej prapremiery. Tragifalse podejrzanej face. Proszę mnie puścić! Puść mnie! Czy to ten? Nie, nie, nie, nie mnie wiem! No panie, proszę mnie puścić! Co to jest? Niech pan oddaje tole, to pana puści Jaką etole, pan? No, moją! tchórzofretek. Nie wiem o żadnych tchórzofretkach, Proszę mnie puścić! Zrewidować go! No, co? Zrewidować? To, co? Wezwać milicję! Co pan robi? Proszę mnie puścić! Ten gość nie ma niestety żadnej etoli. Dobrze przeszukałeś za kamarki jego odzieży? Tak, nawet nogawki. O, więc po co go zatrzymaliście, gdy tymczasem właściwy sprawca zbiegł bezkarnie? O, Boże, gdzie jest moja etola? Dlaczego schwytali panowie niewłaściwego faceta? A, właśnie, dlaczego? Podejrzewaliśmy go, bo uciekał. Wcale nie uciekałem. Ja was wszystkich zaskarżę obrazę. Jak to pan nie uciekał? Przecież ledwo pana dopadłem. Przyznaję, że rzeczywiście biegłem, ale tylko do szatni. No. Teatrzyk ma zaszczyt przedstawić w ramach kolejnej pra premiery? Tragi Czemu ten facet jęczy? Ja wiem, spytaj go. Czemu kolega stęka? O! A może to Uuu. współczesny tantal? Jaki tantal? No ten mitologiczny król frygijski skazany przez Zeusa na męki głodu i pragnienia. No to podsuńmy mu bufet z zakąskami. Może się uspokoi. O... O... Nic z tego. A no, może zakąski są nieświeże, co? Zaraz sprawdzę. Że... No, gdzie tam? Szałatka? Palce zaś. Tatar, Tatar, Tatar wyśmienity. A ten karp w galarecie, jaki wyborny. Przestanie jemczeć. Daj mu spokój, może on nie lubi zimnych zakąsek. Aha, no to zabrać zimny bufet i postawić mu coś na gorąco. Zabierz bufet, no. A, takiego pieczonego bażanta z pieczarkami, grzane piwko i koniak francuski. O! To no jest. Znowu jęczy, Słuchaj, a może on pragnie czegoś dla ducha? Dobra, Co? przyprowadzić mu muzykantów i odaliskę. Niech go łechce w stopy. No niech go łechce no. Odaliska, łechtaj. Nie. O nie. Znowu stęka. Oszaleć można. Słuchaj, no. a może on jest Jaroszem? Aha, tak. To podsuniemy może stół z owocami. Czy? Racja. Gać mu kokosów, bananów, ananasów. Tak, taktyli, pomarańcz, granatów. Granatów. A. O, masz, znowu jęczy. No i ich. czego się znowu drzesz? Przecież dostałeś całą salaterkę granatów. Jawol, ale ja chcę granatów atomowych. oczekujemy połączenia z Wiedniem. Wreszcie jest połączenie. Lecz mina nam żednie. Sprawozdawca na wstępie rzeczową uwagę taką czyni oto. Drodzy Państwo mamy wyraźną przewagę, ale Rumuni nas gniotą I nim się ktoś otrząsnąć zdoła Z tego kontradikto in adiecto Sprawozdawca gromkowoła Dla spotęgowania efektu owej krasomówczej natury Sytuacja była pod bramką gorąca Lecz krążek na szczęście Podskoczył do góry A gdy wrzaski ucichły Sprawozdawca wtrąca Że nasz atak znowu cofnął się do tyłu By rozwikłać owych sprawozdań zawiłość Warto je zakończyć takim komentarzem — Pójdź, dziecię, ja cię uczyć każe. Od dawna podejrzewała, że mąż ją zdradza. Przyjaciółki dawały jej to wyraźnie do zrozumienia. Zaczęła go śledzić, pływając wzdłuż wiślanego brzegu. Aż w pewną niedzielę lipcową, w samo południe, przyłapała go in flagranti w małej, cienistej wiślanej zatoczce. Tamta uciekła w popłochu. A ona podpłynęła do męża i rzekła... Jeśli jeszcze raz przyłapię cię na randce z tą lafiryndą płotką, to to to już mnie więcej nie zobaczysz. Nie uszczęśliwisz chyba tego emeryta, co na próżno stoi codziennie z wędką pod tą cienistą wieżbą. Nie, ale rzucę się w nurty jakiegoś fabrycznego ścieku. No proszę, a twierdzimy, że ryby nie mają głosu. Jako, że nic co śmieszne nie jest nam obce Spieszymy donieść, że twórca niesławnej doktryny Profesor Hallstein z pasją potępia układ O zakazie rozpowszechniania broni jądrowej A oto autentyczne, rzeczowe argumenty Herr Hallsteina Otóż Herr Hallstein twierdzi, że układ O zakazie rozpowszechniania broni jądrowej Zagraża żywotnym interesom NRF Herr Hallstein, człowiek uparty Powiedział to serio nie żartem. Bo tylko w cieniu bomby A. Herr Hallstein czuje się bezpieczny. Jak z tego widać panie H., wciąż pana korci żywot wieczny. Nie trzecia A ja ci mówię druga Trzecia Sprzeczali się całą godzinę Minęła godzina trzecia w No drodze. proszę, słyszysz? Według radia dobra, też jest dobra. trzecia Okazuje się, że jak zwykle ja miałam rację Halo. Skąd ta kara mina? Jadę na urlop dla bohaterów. A, tak. Zazdroszczę ci. Mm. A jak to załatwiłeś? Zdobyłem standard wiedkongu. Dostałem medal premii urlop. A, nie wiedziałem, że jesteś taki waleczny. Gratulacje. Thank you. <laughs> Opowiedz, jak do tego doszło. Ano było tak. Pod wieczór wyruszyliśmy helikopterami. Wylądowaliśmy na skraju dżungli, rozsypaliśmy się w teralierę, porucznik dał sygnał do ataku i rozszerzyliśmy na drogę. I co? No i nic. Nikogo nie było. To skąd u diabła masz ten sztandar? Ho, zaraz ci wyjaśnię. Otóż jak wynikało z raportu porucznika, bitwę wygraliśmy, wroga rozgromiliśmy, a ja zdobyłem sztandar, jasne? No tak. Ale skąd wziąłeś ten sztandar? Ho, ho, sztandar, sztandar. Sztandar kupiłem na bazarze w Saigonie. Bye. Amerykańskiej magnaterii podoba się murzyn w afrykańskiej liberii. Amerykańskiej magnaterii podoba się murzyn w Afryce i liberii. Amerykańskiej magnaterii podoba się Murzyn w Afryce i Liberii. Amerykańskiej magnaterii podoba się Murzyn w Liberii. Orzeł szybował po całym świecie, ale go zabili. Indyczka nosa nie wysuwa skórnika. Ale jest żywa, indyczkę karmią i poją, otaczają opieką, a na orła oczy wypatrują, dlatego, że jest wypchany. Indyczka nie jest wypchana, ale nikt na nią nie patrzy. Zresztą wcześniej czy później ugotują z niej zupę. I co wtedy? Jak wówczas na nią popatrzą? Taki jest los indyczki. Przez całe życie dobrze się do niej odnoszą A potem ją zabijają W odróżnieniu od orła Którego najpierw zabijają Ale za to później Przez całe życie Dobrze się do niego odnoszą Niedawno dostaliśmy nowe mieszkanie Wspaniałe mieszkanko z balkonem I wszelkimi wygodami Żona była innego zdania — Konieczne są tu przeróbki — powiedziała w zamyśleniu. Pierwszy atak przypuściła na kuchnię. — A więc tak, kuchenkę wyniesiemy, na to miejsce postawimy kanapę, w ten sposób uzyskamy jeszcze jeden przytulny pokoik. — Kochanie, ale przecież kanapa zagrodzi drogę na balkon — zauważyłem. — Nie szkodzi, wyrąbiemy drzwi na balkon z sypialni. — Chwileczkę, przecież sypialnia znajduje się daleko od balkonu. Czy chcesz zrobić jeszcze jeden balkon? — Nie, broń Boże, to będzie po prostu wyjście bez balkonu. — Ale dokąd to wyjście będzie prowadzić? — Nadwór, Wielka wygoda, zwłaszcza latem. — Zdaje się, zapomniałaś, że mieszkamy na pierwszym piętrze. — Doskonale o tym pamiętam. Sklerozy jeszcze nie mam. Zrobimy tak. O, zrobimy drabinę. Już wiem, sznurkową. To będzie zupełnie oryginalne, zupełnie jak w Weronie, w rodzinach Montekich i Kapuletich, a, a w łazience. Kocha... — Kochanie, przecież mieszkańcy Werony posługują się dzisiaj windami. No, — Winda może się zepsuć. Nie przerywaj mi, bo się zgubię. — Na czym to stanęliśmy? — Na łazience. Wiesz, co mam pomysł. Wpuśćmy do wanny młodego krokodyla. — O, ani mi się śni. Krokodyla widziałam już u kupściów. To już nie jest modne. Poza tym nasza wanna jest trzyćwierciowa. Nadaje się tylko do siedzenia. A krokodyle, jak ci wiadomo, nie wiodą siedzącego trybu życia. — Już wiem, co zrobimy. Urządzimy sobie wiszącą wannę i, i, i będziemy wchodzić do niej po sznurkowej drabinie, tak? — O, tak! — Tak, tak, tak, właśnie po sznurkowej drabinie. Nie masz co ironizować. Będzie w tym coś z epoki, eleganckiego, nie z tej ziemi, kosmicznego. Straciłem przytomność. Ocknąłem się na odgłos potwornego huku. U nóg upadł mi kawałek ściany. W otworze pokazała się głowa sąsiadki. — O, ciekawe — powiedziała. — A myśmy byli z mężem przekonani, że to jest... Szczytowa ściana. Mówiąc między nami, drogi Galileuszu, ja też myślę, że się kręci. Ojciec inkwizytor zatoczył palcem koło, pokazując, jak się kręci Ziemia. Ale co innego myśleć, a co innego mówić? Jesteś dorosły Galileuszu. Czy doprawdy nie dostrzegasz tej różnicy? Dostrzegam, odparł Galileusz. — I właśnie dlatego mówię. — Wobec tego mów tak, żeby nikt nas nie słyszał. — Nie chcę cię straszyć, ale mogą cię spotkać nieprzyjemności. — Przypomnij sobie, co było z Giordano Bruno. Galileusz przypomniał sobie włoskiego filozofa, który przyznawał rację odkryciu Kopernika, za co spalono go na stosie. — Jestem już stary — pomyślał Galileusz. — A mam jeszcze tyle ważnych prac przed sobą. Nie chciałbym umrzeć, niedokończywszy ich. Kościół wspaniale uczcił wyrzeczenie się Galileusza. Rzeką płynęło wino, a gdy wzniesiono toast za przyjaźń nauki i religii, ojciec inkwizytor mrugnął porozumiewawczo do Galileusza i szepnął. A jednak się kręci. antropi, W naszych żyłach płynie pradawna krew. To kłamstwo, że pochodzimy od małpy. antropi, usłyszawszy, że nie pochodzą od małpy, poczuli się sierotami. Opuścili się na czworaki i wetknęli nosy w trawę. — Głowy do góry, Pitekantropi! Pitekantropi ufnie podnieśli głowy. — Kto pochodzi od małpy, nie jest antropem. Już całkiem co innego. Szkoda, że nie powiedziano o tym wcześniej. Niech wstaną ci, którzy pochodzą od małpy. Pitek antropi patrzyli jeden na drugiego. Kto wstanie? Czyżby byli wśród nich i tacy? Nikt się nie podniósł. Wszyscy dreptali w miejscu na czworakach. Każdy wierzył niezłomnie w swoje pochodzenie. Było cicho, było ciemno. W ciemności przez okno świeciły żółte źrenice gwiazd. Za oknem rozległy się jakieś szmery i po chwili znowu się uciszyło. Myszka powiedziała, gdy będę duża, zostanę kotem. Właśnie. Wow. S.D.A.P.? Nie, tym razem od mniej. Tylko partaj tak N.P.D. Oczekujemy połączenia z Wiedniem. Wreszcie jest połączenie. Lecz mina nam rzednie. Sprawozdawca na wstępie rzeczową uwagę taką czyni oto.